Niezorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Zagrócenia mamy za sobą. Z dołu do góry, z góry na dół. Alleluja i do przodu. Nie, to, to był cytat słowno-muzyczny z repertuaru. Co to była za, za szansonistka? Ja za młody Przed, chyba jestem, żeby pamiętać. Sprzed wiecza. Raz, dwa, raz, dwa. Szura, szura i szeleści, odech, szura, ściany pieści. To była taka poezja. E, Ma nam... Ma nam kora? No, no, no. Kora? To już świętej pamięci, zdaje świętej się. Świętej pamięci, no? Kurde. To ludzie teraz padają jak muchy, proszę pana. No, to nie politycznie. No, nie, no, kora, kora to już kilkanaście dobrych lat temu. Ale niezapomniana była nie? jednak z tymi swoimi wy, wypadami, i, te, i to razwa raz, dwa to mi utkwiło w pamięci tak głęboko. Że... zabrzmiało mi echo teraz no działa wszystko nie ma mgły, wszystko jest ok łączność, czy nasze prośby supliki zostały dostrzeżone przez sztuczną inteligencję pana Gatesa, dziękujemy pozdrawiamy w jego ogólnoświatowej krucjacie walki z pandemią tak bardzo serdecznie, bardzo serdecznie. Ciepło i czule. Patrzymy na jego osiągnięcia z rozdziawionymi gębami. No i nie wiemy Nie wiemy, dokąd to wszystko prowadzi, ale wiemy, że bardzo dynamicznie. A ja chyba wiem, w którą stronę to pójdzie. To pójdzie w strach. To pójdzie w stronę, w stronę zapowiedzi, pewnego pomysłu. A mianowicie teraz w tym momencie chcielibyśmy wypuścić taką małą sondę, taką małą sondę podwodną, która wypuści sygnał w postaci pinga podwodnego, sonaru. Proszę Państwa, jeżeli, chcielibyście, jeżeli bylibyście zainteresowani newsletterem z alertami dotyczącymi krypto, w którym zawarte byłyby obrazki, wykresy, komentarz, informacje o ruchach, na przykład, które planuje lub dokonuje Zorro, aktualizacje mailowe do tego, na przykład dotyczące przewidywanych gółków, korekt, trendów. I to byłby taki newsletter od Zorra. To proszę dać nam znać w komentarzu albo Zoru bezpośrednio. Jest to na razie, tak jak mówię, sonda. Zobaczymy, jaki będzie oddźwięk. Mam nadzieję, że nie zawiedziecie Państwo mojego rozmówcy. testujemy, tak? Badamy, pytamy. No bo nie ukrywajmy, no bo ten sektor, ten sektor był ostatnimi czasy dosyć gorącym sektorem rynkowym i jest, i będzie na ustach i na językach. Na językach to też to inne już śpiewał. Tak, ty... tak. Słowa niosą, słowa niosą. Tak A tymczasem najwyższy czas skierować się w stronę motywu przewodniego, głównego tematu do dyskusji dzisiejszego, który wybraliśmy. Ja zacznę może, może w ten sposób. Kojarzycie Państwo deklinację w języku polskim, odmianę rzeczownika, przymiotnika i słowu przymiotnikowego Przypadki, tak? siedem przypadków. Czyli powtarzamy, przypominamy sobie z podstawówki. Mianownik kto co, dopełniacz kogo czego, celownik komu czemu, biernik kogo co, narzędnik z kim z czym, miejscownik o kim o czym, wołacz o. I przez te siedem przypadków dzisiaj sobie poodmieniamy to, co się dzieje na całym Bliskim Wschodzie. Bo rzeczywiście każdy z tych przypadków po prostu można przyporządkować. Kto, kogo, co tam bije, czego, komu, czemu. Z kim, kto z kim, kto z czym, kto o kim mówi, kto o czym mówi, w jaki sposób? Po prostu kocioł bałkański przeniósł się z początków XIX wieku, na początek XXI, przepraszam Z początków XX wieku, na początek XXI wieku, tylko trochę bardziej na wschód. Ja może dodam aktualizację. Tej deklinacji jest troszeczkę inna. Celownik tu się zmienił celownik kogo co to jest, to jest stara wersja anachroniczna, aktualna wersja celownik w kogo w co to może jeszcze dodatkowo łapownik ile komu w, w, w czym? komu w czym no tak, no i tą miłą lekcją gramatyki zaczynamy dzisiejszy odcinek jak Państwo widzicie no, staramy się utrzymać dobry humor pomimo panujących mroków średniowiecza zarówno po jednej stronie jak i po drugiej stronie oceanu a przelećmy szybko w takim razie informacje z Bliskiego Wschodu bez konkretnie bez konkretnie dat zobaczmy co tam się działo Arabia Saudyjska przechwyciła rakietę balistyczną nad Al-Riyadem. Wojna w Jemenie wchodzi w fazę decydującą. Trwa teraz walka o bardzo ważny obszar Jemenu. Prezydent Biden, myślę, że pobił jakiś rekord tutaj, no bo w ciągu miesiąca od objęcia, od objęcia prezydentury wrócił do bombardowań z Syrii, które to rzekomo miały być w odpowiedzi na atak. Na, na atak. Dodatkowo w międzyczasie są odprowadzone można powiedzieć, sądowane rozmowy pomiędzy, pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czyli kto pierwszy stwierdzi, że zaprasza tutaj drugą stronę do, do, do wznowienia układu nuklearnego. No, mieliśmy dodatkowo jeszcze problemy, problemy w Iraku, czyli tutaj był atak na bazę Balat w Iraku. Dodatkowo, jeżeli, jeżeli... A, no oczywiście statek. Oczywiście statek jeszcze. Tutaj nam y, statek posiadany przez Izrael, który jest zarejestrowany na papierach bahamskich, zawinął do portu w Dubaju na naprawy. No tutaj tajemnicza eksplozja. To jest po prostu, to jest po prostu niesamowite. W ciągu kilkunastu dni mieliśmy takie sprzężenie wszystkiego. Że nie wiadomo, jak to wszystko połączyć. A, no i oczywiście nad tym wszystkim unosi się, unosi się duch, tutaj nie będę już sobie ironizować, nad tym wszystkim unosi się duch sprawy Jamala Kaszogiego, która została teraz y, za prezydentury Bidena wygrzebana y, na poczet y, dyskusji z Arabią Saudyjską. No to do czego to wszystko zmierza? Jamal Khashoggi to jest, bardzo, to jest duża targ, karta przetargowa, bo ona za czasów Trumpa obejmowała także możliwość zgłaszania roszczeń przed sądami amerykańskimi, idących w no, setki milionów, a może nawet miliardy dolarów i, i to Trump tego nie dopilnował, czyli nie zamknął, nie przeciął tego problemu, że stawił furtkę otwartą, czyli, że sojusznik Stanów Zjednoczonych, Arabia Saudyjska może być teoretycznie pozywana z powodu tych naruszeń prawa międzynarodowego, humanitarnego i tych zbrodni, które no to są jakoś tam udokumentowane w obiegu międzynarodowym. Ponadto jeszcze wisi nad e, riadem sprawa z roku 2001, czyli zamachy na World Trade Center, gdzie e, droga do dochodzenia roszczeń przeciwko Arabii Saudyjskiej wciąż jest otwarta, ona jest prawie teoretyczna, no bo wiadomo, że Saudowie nie organizowali, nie inicjowali tych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Niemniej, no ich obywatele jednak tam zostali przecież uwiecznieni w raportach Komisji Śledczych, prawda? Więc na tej podstawie można by dochodzić od Arabii Saudyjskiej różnego rodzaju odszkodowań. I taka furtka teoretycznie istnieje. Są te dwie sprawy. Stara sprawa sprzed 20 lat, czyli zamachy na World Trade Center i o czym się bardzo mało mówi, a to, to, to nie zostało wcale, wcale sprzątnięte do końca. No i nowa sprawa Jamala z sprzed kilku lat. Bardzo gorąca. I nie jest do końca jasne, czy teraz tę te, te minę ponownie wystawiono na widok publiczny po to, żeby ją ostatecznie rozbroić, żeby ją usunąć z widoku w ten albo w inny sposób, co jest moją propozycją. Czy też no, jest to taki przypadek, no, wypadek w pracy, że ktoś tam z tym się teraz wyskoczył, no bo jest gorąca sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo przecież Tel Aviv podpisał umowy o współpracy dyplomatycznej z um, Riadem, co samo w sobie było zmianą epok. No i te, te, trzeba tak, tak, taką śmierdzącą bombę teraz wystawić, żeby to rozsadzić. Być może wersja pośrednia jest tutaj prawdziwa, bo w regionie bardzo poważne siły arabskie e, i nie tylko, bo przecież Turcy także są w tym temacie aktywni. E, generalnie islamskie siły dążą w tym kierunku. Żeby konfrontację między Izraelem a światem arabskim zaognić. No dlatego, że wietrzą ze strony Tel Awiwu potężny spisek z, z udziałem właśnie Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jemenu, krajów ościennych, tych Emiratów Arabskich. W koalicji przeciwko Iranowi. I tu poważne siły chcą temu przeciwdziałać. Kaszogi jest doskonałym do tego tematem, bo pokazuje, ukazuje z boku imperium na półwyspie arabskim Saudów jako reżim całkowicie zbrodniczy, antyludzki, niehumanitarny, łamiący wszystkie konwencje międzynarodowe, lekceważący wszystkie zachodnie stereotypy, no i wprowadzający średniowieczny sposób załatwiania konfliktów i swoje średniowieczne prawodawstwo narzucające światu. Więc no to bardzo ciekawy jest ten, ten moment i, i, i ten, ten yy, krajobraz w regionie, no bo fakty są takie, że istotnie Saudowie i Emiraty Arabskie bardzo się zbliżyły w ostatnich dwóch latach do. Izraela ociepliły te stosunki, tam są teraz otwierane ambasady i to, to wszystko zaczyna jakoś działać, funkcjonować w sensie ekonomicznym. A z drugiej strony mamy no, przygotowania ze strony Izraela do wojny, do rozprawy z szyitami z Iranu od no, długich lat wciąż trwające te zabiegi. No i. Iran nie jest państwem arabskim. To są muzułmanie innego wyznania, szyici, ale ci szyici generalnie w świecie arabskim, w okolicach Półwyspu Arabskiego, w Iraku, w Iranie, w, w, w, w, w różnych ksiąstewkach, oni tam funkcjonują. Na terytorium Turcji także pewne odłamy szyickie działają, prawda? Więc jest poważny problem religijno-kulturowy, starcie w łonie islamu między tymi dwiema frakcjami religijnymi, starcie etniczne między Persami, między Iranem, a starożytnym imperium lokalnym a innymi państwami islamskimi, które w przeważającej większości są sunnickie, ale też islamskie. To jest inny odłam islamu. Czyli taka wojenka między różnymi odłamami islamu, między Persami i Arabami i tak dalej. Te napięcia, animozje w ostatnich latach się potęgują z powodu lokalnych konflikty, które tam rozgorzały i trwają. I te, te lokalne konflikty stawiają naprzeciwko siebie państwa w nich uczestniczące po tej albo drugiej stronie. One tam między sobą uzgadniają koalicję ad hoc do tych załatwiania tych konfliktów. Te dwa najważniejsze to jest Libia i Syria. No i tam są interesy Turków, Arabii Saudyjskiej, interesy Izraela, interesy mocarstw światowych, czyli Rosji, Stanów Zjednoczonych. Cały czas w grze. I właśnie z tego powodu to się tam kotłuje bez przerwy. Napięcia nie chcą zgasnąć, no bo te lokalne mocarstwa po prostu rozgrywają między sobą ten Poker o, o, o dominację w regionie, tutaj jeżeli chodzi o asertywność, to pierwsze skrzypce chyba bezspornie gra Sultan Erdoan z Turcji, no bo on cały czas jest w ataku i cały czas próbuje zbudować, odbudować swoje lokalne imperium otomańskie, no ale naprzeciwko niego stoją Arabowie, raz skłóceni, raz, raz pogodzeni, ale też nie do końca, no bo ci Arabowie jednak są niejednolici, mają różne odłamy. W szczególności ta kwestia islamu sunnickiego i szyickiego ma tu znaczenie. No i w tym kociołku trudno się rozeznać, kto jest kim i kto naprawdę co robi na bieżąco, bo koalicje się po prostu zmieniają, jak w kalejdoskopie. Wczoraj było coś. Tak, a dzisiaj jest to innego, bo troszeczkę inaczej powiały wiatry i inaczej się opłaca ustawić. Bardzo interesująca sytuacja i doprawdy trudno się w tym rozeznać, zwłaszcza, że te dyplomatyczne zabiegi i te usiłowania uspokojenia całej sytuacji są też całkowicie niejasne. Mamy za czasów Obamy, czyli z końcówka jego drugiej kadencji umowa Jacopa o tym rozbrojeniu z Iranem atomowym podpisana w, przy dużych fanfarach głośnie sprzeciw Izraela to było ile? sześć lat temu tak? i przyszedł Trump i ten, ten układ w połowie swojej kadencji po prostu podarł na strzępy Iran od, od stału rokowej odszedł obrażony, bo wszystkie postanowienia tego traktatu respektował i zaznowała Agencja Atomowa regularnie tam robiła inspekcje, pisała z tego sprawozdania i wszystkie były pozytywne. To znaczy, że Iran istotnie te postanowienia bardzo skrupulatnie realizował. A Trump to wszystko podarł i wyrzucił w powietrze. Powiedział, nie, nie, ale Iran to jest siedlisko terroryzmu i my wiemy, że oni tutaj... Przecież on wręcz sprecyzował, powiedział, że Iran jest głównym sponsorem terroryzmu międzynarodowego. Po prostu. Numer jeden. Oni tam hodują terrorystów, wysyłają na cały świat, między innymi z al kaidy Co Co do... Co do... Co do rodzaju tych terrorystów i ich źródła sponsoringu, no to wiadomo, że ten kierunek jest absolutnie odwrotny. I skąd takich fundusze płyną? I szkolenia, i ośrodki szkoleniowe gdzie indziej się znajdują. Nie, nie w Iranie, tylko właśnie na terenie Arabii Saudyjskiej i w Turcji, przy granicy południowej. I to jest dawno udokumentowane w ONZ-cie. Nawet Washington Post, w reportażach stamtąd, między innymi brytyjski korespondent Robert Fisk, wiele stamtąd reportaży wojennych napisał, e, bardzo intrygujących, otwierających szeroko oczy, ze zdumieniem, co, co, co to się dzieje. No, ale, no, dzieje się gorąco i to wcale, to, to, to gorąco teraz nie znika, bo nadchodzi nowy etap. Tak zwany Wielki Szatan, czyli w nomenklaturze perskiej, to chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone, bo Mały Szatan to jest Izrael, chce odbudować te kontakty i wrócić do stołu rokowań. Tak przynajmniej po zainstalowaniu nowego prezydenta Józefa Bidena w Białym Domu takie sygnały w pierwszym jego urzędowania wyszły dzięki jego nowemu sekretarzowi Spraw Zagranicznych, czyli Departamentu Stanu. Taki tęczowy, bardzo zabawowy człowiek o licznych kontaktach międzynarodowych, także w Europie, więc on taką sądę wypuścił na świat, że chcemy wrócić do stołu rokowań i tę, tę umowę z czasów Obamy przywrócić do świetności do obowiązywania, tak jak żeśmy wrócili do podpisanej za Obamę umowy klimatycznej, prawda? Wracamy generalnie do nurtów obamowskich w polityce zagranicznej, więc i to byłoby logiczne. No na to Iran powiedział, ok, zgadzamy się co do zasady, ale pierwszym krokiem oczekiwanym byłoby zdjęcie sankcji nielegalnie nałożonych po zerwaniu tego traktatu jednostronnym, bo myśmy go nie zerwali. Stany Zjednoczone go zerwały. Więc oczekujemy, że jednostronnie nałożone sankcje bezprawne, gospodarcze na Iran w związku z zerwaniem tego traktatu Jacopa zostaną zablokowane, usunięte, anulowane i wtedy bardzo chętnie przystąpimy do rokowań i wznowimy te wszelkie działania. No, rozmowa głuchego z niemem, bo tutaj Stany mówią, nie, nie, musicie wykonać pierwszy gest dobrej woli, zaprzestać wzbogacania uranu. A Iran mówi, no tak, wzbogacanie uranu, tak, żeśmy zaczęli, kupiliśmy nowe wirówki, wzbogacamy uran, po to, żeby was zmotywować do przystąpienia do rzetelnych rozmów, bo żeście anulowali traktat pokojowy i chcemy wam to teraz unaocznić, że to, to są skutki anulowania tego traktatu. No, jakoś te słowa <śmienniego> Hameneego się w zachodnich mediach nie przebiły. Yy, ostatnia wiadomość agencyjna dzisiejsza brzmi tak, że Iran po raz kolejny odrzucił ofertę rozmów pokojowych. Na czym polegało to odrzucenie? No, odrzucenie polegało na tym, że ich minister spraw zagranicznych Zarif po powtórzył to, co mówi już od ty długich tygodni, jeżeli nie od miesięcy, że usiądziemy do stołu rokowań, będziemy biec tam, bardzo szybko do tego stołu rokowań nie szczędząc sił ale dopiero w tym momencie kiedy zdejmiecie sankcje dajcie nam żyć, po prostu odblokujcie te sankcje, bo część lekarstw i tam pomocy humanitarnej, żywnościowej i tak dalej jest zablokowana nie możemy normalnie funkcjonować Zlitujcie się, przerwijcie te sankcje i zacznijmy rozmawiać jak cywilizowani ludzie Przepraszam, tu się wtrącę na sekundkę, tylko w momencie, w momencie, kiedy te sankcje na pewien czas były odwieszone, no to Iran był odpowiedzialny bodajże za eksport 20 miliardów baryłek ropy w przeciągu roku. Aktualnie ze względu na wszelkie możliwe sankcje, no oczywiście tutaj dochodzą kwestie przepływów finansowych, kwestie medycyny, leków, tak naprawdę wszelkiej, wszelkich produktów, eksport ropy irańskiej spadł praktycznie dwudziestokrotnie. Jedne źródła podają, że to jest teraz pół miliarda baryłek, drugie źródła mówią, że to jest około 1 miliard, z tym, że większość tego, no to cały czas mówimy o przemycie, o różnego rodzaju przemycie szarych, ciemnych stronach przepływów, między innymi do Wenezueli. To jest bardzo egzotyczne zjawisko I tutaj Iran kolaboruje w tym czarnym procederze kontrabandy z Turcją, z Rosją i z Wenezuelą. Bardzo egzotyczne jest, bo Wenezuela sama w sobie przecież jest teoretycznie bardzo dużym producentem ropy naftowej. okazuje się, że Wenezuela potrafi eksportować swoją ropę przy pomocy... Iranu i lokować ją na rynku międzynarodowym i to, to by przeczyło zasadom wolnego rynku, bo przecież Iran jest ich naturalnym konkurentem. No ale nie w tych warunkach embarga, w których się obydwa kraje znajdują i tu zawiązały i to bardzo silną już koalicję polityczną przy błogosławieństwie Rosji, która tutaj w tym uczestniczy finansowo i logistycznie, i także Chin, które z tego, z tego układu są głównym beneficjentem. I tu dwa tygodnie temu Amerykanie, ich straż graniczna, morska, zatrzymała, oni działają na całym świecie, zatrzymała okręt statek z ropą nielegalną kontrabandą i tam wykazali, że tak jest ropa wenezuelska transportowana przez Irańczyków do Chin, czyli złamanie embarga jest co najmniej dwupoziomowe z dwóch krajów jednocześnie i takie cuda się teraz dzieją, to jest bardzo lukratywne dla pośredników, którzy w tym uczestniczą oczywiście kraje produkujące te ropy no, muszą dawać duży rabat na te swoje produkty, żeby w ogóle móc jakoś tam funkcjonować. Niemniej to tak funkcjonuje. Czarny rynek na tym kwitnie i no, wiadomo, że jak coś jest zablokowane to musi być dobry zysk z tym związany. No i tu fortuny rosną te nielegalne. A oficjalne kanały i rynki te legalne są zablokowane i inflacja ruszyła. W związku z tym embargiem są niepokoje społeczne i tak dalej. Więc taki scenariusz duszenia Iranu gospodarczo jak najbardziej jest całkiem wyraźny. Ale to nie tylko chodzi o Iran, bo podobny schemat dotyczy w mniejszej skali niepokornej Turcji, która przecież jest naszym sojusznikiem w NATO, ale prowadzi tak jakby w regionie swoją własną politykę asertywną, rozbijacką, zarówno w Libii, jak i w Syrii. I Erdogan jest skłonny ponosić spore ofiary finansowe i gospodarcze. No przecież kryzys liry tureckiej ewidentnie został wywołany na jego własne życzenie z powodu ucieczki kapitału zagranicznego w Turcji właśnie wywołany przez jego działalność geopolityczną w regionie. No i mamy dewaluację liry, mamy dużą inflację, mamy konieczność interwencji banku centralnego z podwyżkami 100% procentowych fale społecznego niezadowolenia, strajków i tak dalej. No to wszystko jest element tej układanki. No Turcja realizuje swoją ambicję regionalną i robi to no, kosztem oczywiście jak zawsze swojego społeczeństwa, prawda? No bo ktoś te ciężary musi ponosić. No. Gdyby nie było tego zamieszania, gdyby nie było tej asertywnej polityki Ankary, gdyby nie było negocjacji z Rosjanami, uruchomienia tureckiego potoku z gazem na południu, gdyby nie było zakupów jeszcze nie sfinalizowanych ich systemu obrony rakietowej S-400, to, to by nie było kryzysu finansowego w Ankarze. To jest aż tak proste. No, oczywiście, żeby nie było. Ale są rzeczy ważne i rzeczy ważniejsze. Budowa, czy odbudowa imperium otomańskiego jest najwyraźniej w Ankarze ważniejszym celem. No i warto dla niego poświęcić pewne niedogodności życia codziennego, finansowego. No ale chyba nie tylko, nie tylko odbudowa imperium, czy paraimperialna para polityka, Sultana Erdogana, no bo pamiętamy, oczywiście, no tutaj by, by, by, by, my, mamy do czynienia z interwencjami w Libii, mieliśmy do czynienia z interwencją w Syrii, mieliśmy różnego rodzaju prezentacje broni y, pomiędzy nam na morzu, na, morzu, na morzu Egejskim, tak, z Grecją. Y, mieliśmy również udział Turcji, nie bezpośredni, y, tylko jako dostawcy sprzętu po podczas ostatnich ostatniej wojny kaukaskiej, czyli pomiędzy Azerami a Armenią, ale dodatkowo Turcja próbuje rozpychać się w świecie islamskim, aby wyrosnąć na tą przewodnią, na tą przewodnią siłę w świecie islamskim. Więc w tym momencie tych partycypantów w konflikcie, których dotychczasowo mieliśmy dwoje, czyli to był, to była wahabicka Arabia Saudyjska i szyicki Iran. Teraz dodatkowo mamy jeszcze Turcję, która no, można by powiedzieć, że jest najbardziej ześwieczczonym, jeśli chodzi, jeśli chodzi o kwestie religijne spośród tych trzech krajów, aczkolwiek tutaj jednak powrót do tradycji Imperium Osomańskiego no, wymaga oczywiście zwiększenia również udziału czy wpływu religii w świecie. Więc mamy tą Trójkę, no to nie, jest najstabilniejsza, to nie jest najstabilniejsza konstrukcja polityczna. Czy nam w tym momencie jawi się już w jakim układzie mamy siłę złego na jednego? Czy jeszcze nie tak bardzo? No chyba tak jest, bo cicha koalicja finansowo-gospodarcza otwarcie lub skrycie zmontowana i e, działa już na Półwyspie Arabskim, czyli Saudowie są dogadani e, ze swoimi największymi sąsiadami, e, emiratami e, i ty, tymi ksiąstewkami e, na Półwyspie, e, co do zasady, że e, nasz wróg wspólny, no my mamy tutaj różne tam animozje lokalne, ale nasz wspólny wróg jest w, na północy to są to jest Iran to są wrogowie religijni odszczepieńcy no i generalnie z, z, z nami wciąż rywalizują no, we wszystkich lokalnych konfliktach między innymi w Jemenie i tu zadziwiająca kakafonia informacji na przykład z humanitarnych z ONZ-u Human Rights Watch i innych tam obserwatoriów co dnia niemalże ślących raporty o brutalnym łamaniu praw człowieka, o katastrofie humanitarnej, o atakach na cywili, o bombardowaniu tam przedszkoli, szkół, obiektów użyteczności publicznej, wodociągów itd. Tak a z drugiej strony mamy niezłomne poparcie sojuszników Stanów Zjednoczonych dla Arabii Saudyjskiej i także państw europejskich, które pro forma zakazały eksportu broni. Niemcy na przykład, cała Unia Europejska w, w efekcie tych informacji po prostu zakazały w dużej części eksportu uzbrojenia amunicji do Arabii Saudyjskiej. Zwłaszcza do, do, do Jemenu, do terytorium wojny. Ale to embargo jest ustawicznie łamane. E, bo Saudowie to kupują przez pośredników i to wszyscy wiedzą, że tak się dzieje. Czyli, że ta, to oburzenie Europejczyków na zbrodnie humanitarne w Jemenie jest typową hipokryzją. No bo lepiej się liczy zyski z eksportu. Prawda? Po cichu, kiedy nikt tego nie widzi, no bo pieniądze pekunia non oled. To mm -hmm. Arabowie dobrze płacą, tak. No, Amerykanie też na to przymykają oczy, i tam te wszystkie raporty, jak się pojawiają podczas głosowania w ONZ-cie, to głosują tak samo jak. Izrael po prostu wstrzymują się od głosu albo ostentacyjnie wychodzą z sali obrad i tyle nie, nie potępiają i nie blokują tego Saudowie co prawda co i rusz tam dostają groźne gniewne gesty ale dalej prowadzą tę swoją wojenkę w Jemenie i tam bombardują tych cywili i świat na to patrzy i nie wie co z tym zrobić Hmm. Tak to no tutaj, wygląda. Tutaj teraz, tutaj mamy, to... teraz mamy to... ważny moment, bo przyszedł nowy prezydent i trzeba to jakoś rozstrzyknąć. I wystawiono na stół nieprawdopodobnie śmierdzącą sprawę Haszolgiego, która była zamieciona pod dywan tworząc taki monumentalny kopiec Kościuszki, bo tak to wyglądało. Ta sterta dowodów obciążających Riad jest tak ogromna, że no nie sposób jej zakryć. No ale rzuciliśmy na to latający dywan i, no i powstało coś w rodzaju kopca kościuszki. Udajemy, że nie ma problemu. I ten bombel teraz ktoś ponownie wysunął na widok publiczny i coś z tym trzeba zrobić. No i wywiad amerykański z tym coś zrobił, że już tego śmierdzącego kartofla nie jest w stanie dłużej utrzymać, bo to nie jest gorący kartofel, to jest śmierdzący, zgniły kartofel, który trzeba usunąć, bo już nie możemy tego wytrzymać, tak? No i coś się stało. Istotnie opublikowano raport wywiadu amerykańskiego obciążający jednoznacznie w tej zbrodni Riyad wszystkie sprawy, które wyciągnął dokumentalnie nikt inny tylko Erdogan, bo to on przecież... Był inicjatorem tego całego zamieszania, bo on te dowody multimedialne nagrań z podsłuchów opublikował i wystawił przed kilku laty. To teraz znalazło finał taki, że Amerykanie to oficjalnie potwierdzili. Tak, to jest prawda. Te wszystkie dowody wskazują na inicjatorów na Dworze Królewskim w Rijadzie, i w szczególności osobę tego nominata do tronu, czyli... Muhammada bin Salmana. To on był realizatorem, nadzorcą, sprawcą tej zbrodni. On to osobiście tego dokonał i wywiad amerykański to wie i ma tego dowody. I co robi z tym pasztetem nowy prezydent, który no, musi to jakoś załatwić? Ktoś mu to podsunął, żeby to. No, różne siły tutaj w tym brały udział. Między innymi jednym z tych inicjatorów był sam wywiad amerykański, który chce wiedzieć, na czym stoi. No, bo nie może tak już dłużej wytrzymać tego ciśnienia. No i nowy prezydent to załatwił. Jak? No, powiedział, no, ale przecież nie możemy. Pozbawić się głównego sojusznika na Bliskim Wschodzie, czyli Arabii Saudyjskiej. No co to znaczy? No to znaczy oficjalnie, że Stany Zjednoczone przyznają, że, owszem, dwór królewski Saudów dokonał tej zbrodni. I wiemy to całkiem oficjalnie z tych meldunków, ale nie jesteśmy w stanie się z nimi rozstać. Wobec tego będziemy dalej z nimi kolaborować i współpracować, ale z niechęcią. Czyli jak? No, przerwaliśmy właśnie dostawy zaopatrzenia do Jemenu. Amerykanie przerwali. One trwają, ale oficjalnie są przerwane. Nie będziemy dalej wspierać niesprawiedliwej wojny w Jemenie, innymi słowy. Amerykanie tego nie będą robić. Ale za to dokonali odwetowych nalotów na granicy syryjsko-irackiej na bojówki Hezbollahów. No i to jest odwet nie wiadomo za co, prawdopodobnie ze, na naloty, na ostrzał rakietowy ambasady w Bagdadzie, dokonany przed kilkoma tygodniami. I to ewidentnie tym się chwalili właśnie bojownicy Hezbollahów, że to oni to zrobili. No ale przecież nie zbombardowano żadnych pozycji w Iraku, tylko w Syrii. No ale to był odwet na, na irańskim Hezbollahu, bo to oni byli sprawcami tego całego zła. No, Oczywiście. Żeby nie dostrzec tu hipokryzji wielopoziomowej, to trzeba być niewidomym, prawda? Wiadomo, że Biden się nie przyzna do tego, że kontynuuje politykę Trumpa w regionie i to Niemalże niewolniczo, bo tak jakby był spętany tymi umowami tajnymi, które kilka lat temu Trump podpisał w Riadzie i one obowiązują i to są święte umowy i trzeba je realizować. No ale tak werbalnie to, to się do tego dystansuje, no bo te haszogi, no i to łamanie praw człowieka i ten Jemen, no i to wszystko jest takie niesmaczne. No nie możemy, nie możemy już cierpieć. Musimy pogrozić palcem. Tak to wygląda z mojej perspektywy i to yy, no, jest oburzające no, i bardzo niesmaczne. No bo też nie widać żadnej siły, i żadnego ośrodka na świecie, który by wystąpił i powiedział słuchajcie, ale to już nie tyle jest niesmaczne, co już tego nie możemy dłużej tolerować, tej hipokryzji. Nikogo takiego wśród polityków pierwszoplanowych nie zauważyłem. Jakoś nikt nie dostał zawału, nikt nie zmarł na serce z tego powodu. Nikt nawet nic ważnego nie powiedział. Po prostu wszyscy to przyjęli do wiadomości. No, no taka brzydka atmosfera panuje. No to może byśmy wrócili do rozmów Jacopa z Iranem. No co ciekawe, co ciekawe, w tym całym, całym yy, koglu-moglu politycznym. Jest interesująca pozycja Rosji i Chin, czyli teoretycznie tych sojuszników Teheranu, którzy, no jeżeli chodziło o deklaracje słowne, no to tutaj oczywiście bardzo silne deklaracje poparcia padły ze strony. Moskwy, jak i Pekinu w stronę Teheranu. No, natomiast jeżeli by zamienić słowa na czyny, no to tutaj niewiele się wydarzyło. No zarówno jednej, jak i drugiej stronie wydaje się, że utrzymanie jakiegoś statusu quo, w którym Iran istnieje, i w którym powoli zyskuje przewagę chociażby w Jemenie, jest im jak najbardziej na rękę. Natomiast na pewno żadna z tych dwóch stron nie, nie, nie poszłaby na na, na, na otwarty konflikt, powiedzmy, gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ no, jest to nie, nie, nie, ta, nie ta droga. Jeżeli chodzi akurat o Chiny, no, to czas działa po prostu na korzyść Chin. Każdy dzień przybliża Chińczyków coraz bardziej, coraz bardziej do yy, ich wyznaczonych, planowanych celów. Z kolei Rosja no, znana jest yy, próby utrzymania się pomiędzy tymi dwoma mocarstwami, pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi yy, i nie zaangażowania się ani w jedną, ani w drugą Z stronę. A dodatkowo do tego wszystkiego pamiętajmy jeszcze, że w tym roku w Iranie będziemy mieli wybory. Wybory będą w czerwcu. I to będzie bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ rzeczywiście w, to nie jest partie polityczne w Iranie, no, środowisko polityczne irańskie to nie jest jeden wielki Monolit, konglomerat, jednokolorowe. Nie, tutaj mamy oczywiście podziały na środowiska konserwatywne, bardziej liberalne. Konserwatyści dla przykładu są bardzo zde zde zdeterminowani, aby przejąć, yy, aby przejąć, wszelkie możliwe stanowiska, yy, stanowiska i w rezultacie sięgnąć po pełnię Władzy w Iranie. Z drugiej strony, z drugiej strony mamy, yy, mamy jeszcze tutaj ruch reformatorów, tak? To był prezydent Rouhani. Yy, on, ten ruch był właśnie ze strony irańskiej tym głównym architektem układu, yy, układu Jacoba. Więc yy, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, w którą stronę, w którą stronę yy, ta polityka irańska pójdzie. No niestety, na podstawie wyborów, parlamentarnych z 2020 roku, no bo przypominam, że układ Jacoba został wypowiedziany przez Stany Zjednoczone, zaczęły się mm, całkiem silne sankcje na Iran, no i w rezultacie w 2020 roku w wyborach parlamentarnych w Iranie konserwatyści zdobyli 76% mandatów. Więc tego typu układ rzeczy, jaki panuje, jaki ma miejsce teraz, yy, no mam wrażenie, że pozwoli im zdobyć również stanowisko prezydenckie. To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia stabilności, nie tylko regionalnej, ale w ogóle na świecie, bo te wszystkie partie, ruchy ekstremistyczne, zwłaszcza na gruncie religijnym, a do takich należą twardogłowi Irańczycy, to jest Ci ajatalachowie to jest twarda dyktatura sakralna. Tam rządzą duchowni, w tej wersji właśnie konserwatywnej. Na razie jeszcze nie, nie totalnie, no bo funkcjonuje demokracja i te partie alternatywne środkowe, takie umiarkowane nadal funkcjonują, ale są spychane na margines. I to jest bardzo niebezpieczna tendencja, bo tego typu polaryzacja, kiedy rządy będą już całkowicie w rękach duchownych, no to jest podstawowy przyczynek do działań wojennych. Bo ja to lochowi od zawsze byli skłonni do, do kroków właśnie w tę stronę, nie budowania społeczeństwa tak zwanego obywatelskiego i tam otwierania gospodarczego, kulturowego i tak dalej, tylko po prostu do, do zbudowania totalnej dyktatury wojskowej, gdzie panuje jednomyślność co do wszystkiego i rządzą ajatolachowie, wydają polecenia wojskowe a ci je skrzętnie realizują. No. A przy... prawdomówność i czystość, że tak powiem sumień, yy, pilnuje tajna policja. No i to, to doskonale funkcjonuje, prawda? Pamiętamy za czasów Stalina w Związku Radzieckim. Ten system był bardzo stabilny i tego rodzaju model już jest na krawędzi że tak powiem funkcjonalnej w Iranie już niebawem coś takiego za, zaistnieje przy pomocy sił zewnętrznych pchających Iran w tę stronę dyktaturę Jatollahów e, dzięki jakim hasłom demokracji otwarcia i walki z dyktaturą tak do tego to dąży. No, jeżeli Iran będzie nadal utrzymywany w klatce na wzrastającego ciśnienia tych represji, ograniczeń, embarga, no to jakie ma wyjście, kiedy jego sąsiedzi na południu się zbroją i głośno nawołują do rozprawy z reżimem ayatollachów wojennej, bo ayatollachowie budują bombę atomową. No Co oni mogą innego zrobić? Mogą jedynie wprowadzić totalne państwo policyjne i do tej wojny ostatecznie się przygotować i na nią zdecydować, no bo skoro nie mamy innego wyjścia, nie dają nam innej możliwości, no to musimy faktycznie tę wojnę przeprowadzić. tak? Tak wygląda logika sytuacji. Ona jest nie tylko niebezpieczna, co skrajnie nieodpowiedzialna. No po prostu to jest samospełniający się scenariusz. Mhm. I patrzę na to z oddali z dużą dozą sympatii do Irańczyków, no bo oni byli w regionie historycznie bardzo przyjaźni Polsce. Więc chciałoby się zobaczyć tam jakiś porządek w końcu i, i, i normalny, normalnie działające państwo i normalnie funkcjonujące społeczeństwo. Tak? Nie zagrożone jakimiś atakami militarnymi, nieuwikłane w regionalne wojny. No ale chyba to jest marzenie, do którego nie jesteśmy w stanie spełnić i się mm -hmm. doczekać. Z, zwłaszcza w epoce koronawirusa. Tym bardziej, że tutaj omawiamy to wszystko z punktu widzenia, z punktu widzenia tak bardziej pre, pre, pre, amerykańskiego, w, tak byśmy siedzieli w Waszyngtonie. <śmiech> w Białym Domu, natomiast no, warto, i, oraz z drugiej strony irańskiego. Natomiast warto tutaj wspomnieć jeszcze o dwóch kolejnych punktach widzenia, czyli y, punkci widzenia europejskim i punkci widzenia y, z Jerozolimy. Jerozolimy albo Tel Awiw, Jafy, w zależności tutaj po której stronie politycznej sporo o Jerozolimę stoimy. stoimy. Więc tutaj na samym początku wspomniałem m.in. o tym izraelskim statku Cargo Helios Rey, który pływał po Zatoce. Ostatnimi, ostatnim tygodniem dostarczał ładunek ładunek samochodów. No i miał tak naprawdę, miał tak naprawdę zawinąć, zawinąć do portu na przegląd, no ale tutaj miały miejsce jakieś, jakieś dziwne wybuchy. Dwie, są, dwie, są dwie, dziury. Tuż jedna tuż, na, tuż nad poziomem, tuż nad poziomem, nad poziomem wody. Statek aktualnie jest w Dubaju. Oczywiście tutaj Izrael mm, oskarża zdecydowanie, zdecydowanie Teheran. Teheran zachowuje powiedzmy, powściągliwość w stosunku, w, stosunku, w stosunku komentarzy. Natomiast, no, trzeba przyznać, że to nie, no, no, oczywiście, jak pamiętamy, to nie jest pierwsza sytuacja, w której na przykład statek y, w Zatoce, jakikolwiek statek, y, zostaje uszkodzony albo coś dzieje się z nim nie tak, prawda? Y, pamiętamy, tutaj, y, to była seria ataków na zagraniczne tankowce, jakie miały miejsce w 2019 roku. Tutaj y, pamiętamy, że amerykańska marynarka oskarżała o to, Iran, no oczywiście tutaj chodzi oczywiście o przepływ ropy naftowej przez cieśninę Ormus, tak? I o możliwości jej blokowania. I między innymi dlatego, dlatego Iran jest w końcowej fazie budowy rurociągu i rafinerii, która miałaby ich tak naprawdę wyprowadzić poza cieśninę Ormus. Dzięki czemu, dzięki czemu można by tego typu transporty już bezpośrednio na wodach międzynarodowych wypro, wyprowadzać w stronę, w stronę Chin. No w każdym razie to jest punkt widzenia, to jest punkt widzenia Izraela. Oczywiście tutaj stoi na pozycji, że, że Iran, jego polityka, jego poparcie dla Hezbollahu, dla Palestyńczyków jest zagrożeniem dla jestestwa państwa Izrael i to tak naprawdę nie ma szans na zmianę na te, tego typu podejście. Z drugiej strony, no oczywiście tutaj Iran między innymi oskarża Oskarża Izrael o y, zabójstwo ojca ich programu y, atomowego, ich programu y, fizy fizyki y, ato fizyki atomowej, czyli to jest to mowa o y, moszenie farizatku, farizadech, tak. E, no i dodatkowy punkt widzenia, bo to, to wspomniałem o punkcie widzenia izraelskim, tak? Z drugiej strony. Unia Europejska jeszcze, to jest nasz drugi punkt widzenia. Unia Europejska troszeczkę tak się zachowuje jak taka panna na weselu, która tańczy i tutaj by chciała do jednego kawalera, do drugiego, ale no za bardzo jest wstydliwa tak naprawdę, żeby, żeby pójść tutaj w taniec z jednym z kawalerów. Oczywiście mamy teraz do czynienia z rozmowami, aktualnie to są bieżące rozmowy z rozmowami właśnie pomiędzy stroną unijną, a pomiędzy Iranem. To są rozmowy głównie dotyczące tematów gospodarczych, oczywiście tematu pomocy koronawirusowej. Natomiast no, obawiam się, że jakikolwiek wpływ, jakikolwiek wpływ tutaj Unii Europejskiej, na sytuację regionalną na ten moment jest zbyt mały i nie ulegnie to dość szybko zmianie. Pomimo ambicji, pomimo ambicji regionalnych, jakie chciałaby tutaj mieć Unia Europejska, czemu wyraz dał ostatnio właśnie w Monachium prezydent Francji Macron, znaczy nie bezpośrednio, ale zrobił to online, no, z drugiej strony natomiast no, Unia Europejska nie ma możliwości w tym momencie przetransportowania powiedzmy yy, dużej ilości czegoś z Iranu, z Iranu, ani też dokonania porządnych przepływów finansowych w ramach jakichkolwiek pro, yy, programów, yy, programów handlowych. No, tego typu tego typu systemy, które miały być analogiczne chociażby do swift no Były plany stworzenia takowych, tam nawet zaczęły być jakieś prace mniej lub bardziej zaawansowane, no ale to nie działa. W pewnym zakresie działa między Rosją, a Iranem i Chinami doskonale działa i głównym beneficjentem tego są oczywiście Chińczycy, którzy korzystają z taniej ropy irańskiej, są głównym klientem w czasach tego embarga i udział Europy Irańskiej w Chinach rośnie no ale to jest oczywiście uwarunkowane z pewnym, z pewną spolegliwością Teheranu wobec Pekinu no bo tu nie ma darmowych obiadów i jest zawsze coś za coś Taka jest układanka. Jeżeli Iran chce dostawać jakieś wynagrodzenie za eksport ropy, no to musi się zgodzić na chińskie warunki. I to zbliżenie jest całkiem wyraźne. I jak na razie w sensie gospodarczym i geopolitycznym beneficjentem tego całego zamieszania są chyba głównie Chiny. Co nie jest wyjątkowe, bo jak spojrzeć na repertuar koronawirusa, to Chiny w sensie gospodarczym także są głównym beneficjentem całej zabawy. Więc to chyba taka jakaś nowa moda światowa jest teraz, że Chińczycy z tych wszystkich zamieszań zawsze wychodzą obronną ręką, nawet z kryzysu klimatycznego wychodzą obronną ręką, dzięki porozumieniu klimatycznemu, które podpisały, ale z długim wakacjolegizm, piętnastoletnim. Więc <głos> redukują swoją emisję, ojejku, jejku, zamykają te elektrownie węglowe strasznie, ale to dopiero w przyszłości. Bo <głos> będą zwiększać emisję jeszcze przez kolejne pięć czy nawet 10 lat. I to jest zawarowane w tych yy, uroczystych zapisach, że Chińczycy ratują klimat planety poprzez zwiększanie emisji CO2. Hmm? No więc... Y no nie trzeba być specjalnym Watsonem, żeby dojść do wniosku, że no z, z tych wszystkich działań Chińczycy zawsze wychodzą do przodu. Czy to jest czarny koń, który musi jechać na pierwszym miejscu? No Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ale sądząc po wydarzeniach ostatnich kilku lat, no taki wniosek się narzuca z siłą oczywistości. No, że do, w tę stronę to prowadzi. E, czyli, że Chiny istotnie wyrastają na potentata światowego całkiem nieprzypadkowo, bo te, te kryzysy jakoś tak zawsze działają na ich korzyść. Ja nie mówię, że dla nich specjalnie zostały wywołane. Nie, nie, nie, nie, już tak dalekim teoretykiem spiskowym nie jestem. Nie posuwam się na takie wyżyny. Niemniej, no że, no wyciągam wnioski praktyczne, że jednak potrafią je wykorzystać na swoją korzyść. Tak jako skrupulatnie za każdym razem wygrywają licytację. No, może to jest ten, ten, ten upór i konsekwencja, no a może to jest jakiś taki schemat, który... To jest, tak się realizuje no, na naszych oczach i tak ma być. No nie wiem. No. Dopust Boży, tak? Teraz muszą zwyciężać Chińczycy, bo tak jest napisane w kalendarzu. No nie wiem. No tak, tak jakoś wychodzi, że za każdym razem Chińczycy robią krok do przodu. Okej. Okay. Nie wysłośliwiajmy się nad starą cywilizacją Chińczyków, no bo ma kilka tysięcy lat i mają swoje prawa i mają swoje ambicje, które przecież z, z, Realizują i trzeba ich za to chwali, za te konsekwencje. Są też inne plany, w szczególności na Bliskim Wschodzie, wiemy, są takie starożytne plany, realizowane też z wielką determinacją. I tu zachodzi takie studialne pytanie, czy te dwa plany nie są w pewnym zakresie konwergentne, a przynajmniej niesprzeczne, bo znowu taką sugestię Ci poddajesz, sądząc po obserwacji tych wydarzeń, no to one w... są co najmniej niesprzeczne, bo nie wchodzą sobie nawzajem w paradę. Owszem, w wielu miejscach punktów stycznych występują punkty zapalne i tam różne tam spory, zatargi, tam wojny handlowe embargo, cła i tak dalej ale jak przychodzi tak do, do policzenia ile to kosztuje i kto za co płaci no to ten jeden plan regionalny z, z tym planem chińskim na wschodzie jakby są no, nie wykluczają się może tutaj podpowiedzią jest akcjonariat portu w Haifie. No bo przecież wiemy, że Chińczycy nie tylko kupili port w Pireusie, ale także są głównym i jedynym operatorem w portu w Haifie, czyli że ten ruch oceaniczny, kontenerowy, towarowy mają opracowany i on jest niesprzeczny z linią Netanyahu. To jakby się w biznesie Żydzi Dalekiego Wschodu z Żydami z Bliskiego Wschodu doskonale dogadują. <głos> no, robią interesy i jakoś takim to wszystko sztymuje, jak to mówią Niemcy. No, wychodzi nam naturalny sojusz dwóch starożytnych wręcz cywilizacji. Nie ma tego w oficjalnych opracowaniach. To, to, to jak niewidoczne zbliżenie ta synergia sino-hebrajska. No, nie, nie widać tego w, w mediach w ogóle. Pokutuje obraz takiej animozji, takiej wrogości, wie, wie, jakichś takich zadawnionych konfliktów. To wojna handlowa, Amerykanie z Izraelczykami walczą z Chińczykami. Amerykanie walczą z Chińczykami. Tak jest, na i inne rzeczy. Ale ja Netanyahu wojującego jeszcze nie widziałem. No, bezpośrednio przecież nie mają. To jest dobry punkt. Nie mają bezpośrednio punktów zapalnych. Co najwyżej być, no co najwyżej, no pomiędzy, pomiędzy powiedzmy tam, nazwijmy to sojusznikami, tak? Między sojusznikami China z sojusznikami powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, no to tutaj można powiedzieć o tego typu sporze, ale bezpośrednio, żeby Tel Aviv, Jafa i Pekin, to, to... to daje dla wyślenia. mnie bardzo intrygujące jest nie to, nie ten sam fakt, ale cisza zalegająca na jego temat. Bo ta idea przecież jest widoczna, że można by ją wyciągnąć z Anturażu i, i dostrzec, że no to jakaś taka ta przyjaźń jest taka no trochę zbyt intensywna, żeby ją przeoczyć, tak? Ale nikt o niej nie mówi. I to, to jest dla mnie uderzające i bardzo zagadkowe, że no skoro tak, skoro taka cisza akurat na ten temat, to znaczy, że coś się dzieje. <śmiech> No właśnie, taka osobista sugestia, ja tu ni o niczym nie przesądzam, ja tylko poddaję pod rozwagę, broń Boże, żebym coś tutaj em, rozstrzygał, bo, bo nie wiem, tylko tak zauważam, że no, tu można pewne rzeczy sobie tam skojarzyć, prawda? O co chodzi w tych kierunkach nowych, nadawanych, bo tutaj wiadomo, ostre spory, wojna w Jemenie, Amerykanie, tu jakieś ruchy, Jacopa z Iranem i tak dalej ale te istotne rzeczy to dzieją się chyba nie w tym, na tej osi mm. to, to myślę, że, może, że można zostawić to jako bardzo dobre podsumowanie dzisiejszego odcinka, przyznam szczerze ja lepszego, ja lepszego nie znajdę a z tą, myślą, z tą myślą muszę się przespać i postudiować trochę z tego miejsca od razu przypominam, dzisiaj mamy 1 marca, kiedy to nagrywamy, Państwo odsłuchacie to 2 marca, a 3 marca o 20 już nasz cykliczny webinar Pieniądz w czasach zarazy, tym razem summa lutego. Zapraszamy serdecznie do udziału, zapisy na mailu Piewczaza, na Proton mail, tutaj znajdziecie Państwo to w opisie pod tym wideo. Ten adres mailowy. No i cóż, no, czy możemy coś dodać jeszcze? No, możemy dużo dodać, ale kurde, się nie zmieści. No to jak? No i musimy zostawić, musimy zostawić parę jakichś ciekawostek też dla, dla, dla yy, pod webinar, tak? No bo jak się Państwo domyślacie tutaj, yy, ani no, Zoru, yy, ani, zor, ani ja tak naprawdę też nie możemy wszystkich asów z rękawa yy, wyciągać. A tematami, którymi zajmiemy się na webinarze, no to, to przypomnę tylko zwrotnica na inflację, czyli ECB, Fed, obligacje, giełdy, krypto eurodragi, czyli co zrobi nasza wspaniała Krystyna Lagarde No i korona, którędy do tak zwanej nowej normalności. No, dobre pytania. <głos> <głos> <głos> Bardzo dobre. No na czasie. Na pewno na czasie. Szukamy, szukamy odpowiedzi, kochany. Szukamy, drążymy i no, ja, ja nie wiem, czy już żeśmy wszystko znaleźli. Ale jesteśmy na tropie. No na pewno się staramy, przynajmniej. W dobrą stronę nam to idzie. No dobrze, a my się tymczasem chyba z Państwem już będziemy żegnać. No i co? Życzymy pogodnego, dobrego, miłego no. ciągu dalszego, tak jak zawsze w tym serialu jest, tak? Tak. Spotkamy się za tydzień i życzymy wszystkim e, wszystkim słuchaczom oglądającym miłego wieczoru i na początku następnego odcinka pokażemy skrót wydarzeń z ostatniego. Tak jest. Dobrze, dobranoc tymczasem. No i co, panie dyrektorze?